Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych Cześć, dzisiaj odcinek jak zrobić pyszną domową pizzę Ile kosztuje pizza mała gdzieś w pizzerii? Jakieś pewnie 12, 15, 18, może 20 złotych, zależy jakie miasto A ja Wam w prosty sposób pokażę jak zrobić pyszną domową pizzę Która każdemu będzie smakować Miska, sitko Mąka. Ja akurat mąkę mam w puszce. Tak, teraz otwieram sobie mąkę. Ja to zawsze robię na oko, ale tak, żeby Wam mniej więcej podać proporcje, to jest jakieś około 400 gram mąki, czyli niecałe pół kilo. Patrząc na kilogram, to tak sobie można odsypać. Albo na szklanki, to jest tak, szklanka jakieś 13 do 15. Deko mąki Więc 2 szklanki 30 Niecałe trzy szklanki mąki Można dać trzy Pysznego ciasta Nigdy nie za wiele No to tak Odliczamy sobie mąkę Siejemy to na sitku Zawsze polecam to zrobić Bo wtedy jest Ciasto fajne, puszyste, delikatne Ok Mamy to ładnie przesiane Sitko Odkładamy sobie Mąkę można schować I teraz tak, zasada jest taka Około połowy ilości mąki to będzie woda 1 do dwóch, Czyli jak, jak było 40 deko mąki to powiedzmy 20 deko Około 200, 200 gram wody Szklanka 220 Mąka już jest Czyli tak, jedna szklanka wody. Można dać odrobinę więcej. Tryk jest taki, że wodę dajemy kranową albo mineralną, zależy jaką tam macie, jeśli kranowa nie jest dobra. Można ją odrobinę podgrać w czajniku. Woda w zasadzie takiej, że wlewamy go do, do, do, do czajnika tą wodę, podłączamy na chwilkę. Czajnik zaczyna wydawać ten dźwięk. Własimy sobie sprawdzamy palcem, ta woda jest w miarę letnia, jest ok. I teraz tak do wody dajemy drożdże. Są drożdże suszone i świeże. Ja polecam drożdże świeże, bo zawsze jest lepsza jakość tych drożdży. One troszkę inaczej startują. I drożdże rozpuszczam w wodzie, tak żeby ta masa była taka gładka, aksamitna Jak mamy kostkę drożdży powiedzmy tą taką większą kostkę żółtą 100 gram to ja daję jedną czwartą może nie całą z tej kostki po prostu kawałek sobie tam odskubuję i daję do wody teraz polecamy rozmieszać to ładnie czyli oczywiście łyżka Ciasto na pizzę yy, trzeba trochę posolić, natomiast, żeby wystartowało, to mieszamy drożdże w wodzie. Na razie nic nie solimy, żeby drożdże mogły sobie troszeczkę ruszyć. Potrzebna jest odrobina cukru. Wystarczy powiedzmy troszkę z cukierniczki. Parę dosłownie ziarenek, tak, żeby mogły drożdże sobie ruszyć. I teraz tak, Rozpuszczony w tej wodzie letniej, nie za ciepłej, bo woda już powyżej 40 stopni może zniszczyć delikatną kulturę drożdży Wsypujemy do takiego zagniecenia w tej mące, do zagłębienia w tej mące. Ręce oczywiście mamy umyte. wszelką biżuterię można sobie zdjąć, jakieś obrączki, pierścionki, zegarki, rękawy pod Wijamy do góry i tymi umytymi rękami będziemy to zaraz wyrabiać Czyli tak, drożdże rozpuszczone, rozmieszane starannie w wodzie wylądowały już w dołku z mąką I na razie niech sobie nie będą, nic nie ruszamy przez chwilę Patrzymy jak te drożdże zastartują Można też posypać ten płyn z góry odrobinkę mąką, fajnie Przygotowujemy sobie oliwę z oliwek Ja mam akurat prosto z Grecji taką oliwę tłoczoną gdzieś u pewnego rolnika przy domu Bardzo fajny orzechowy smak Jeśli nie macie takiej to może być również zakupiona w sklepie Sól już jest przygotowana Nasza pizza będzie tak, z tym co lubimy najbardziej my jeść Czyli kukurydza słodka w puszce Groszek zielony w puszce konserwowy Serek żółty, pieczarki, pomidory Oczywiście nieodzowny będzie też czosnek, oliwki Można dać szynkę, można dać salami, można dać kurczaka Jeż z kurczaka na przykład grillowaną Dobrze do tego jeszcze potrzebujemy coś takiego. Ja już tutaj zaczynam mieszać to ciasto, bo troszeczkę drożdże ruszyły Do tego coś takiego jak. Dajemy oliwę odrobinę do tego ciasta. Nie dużo. łyżki powiedzmy. Do tego tak. Teraz robimy z tego ciasta z grabem taką To powinno sobie odstać trochę drożdże nam ruszyły widać było, że troszeczkę urosły grabiamy to dalej ręką na zgrabną taką kulkę teraz można to dosolić proponuję, żeby ciasto było jednak odrobinę słone płaska mała łyżeczka o pojemności 5 ml czyli jedna łyżeczka do herbaty. Wyrabiamy starannie to ciasto i teraz ciasto dobre na pizzę. jak niektórzy mówią powinno poleżeć dłużej. Ja się i zgodzę z tym i nie zgodzę. Musi wyrosnąć przynajmniej raz trzeba je przerobić później jak zdwoi swoją objętość. I później niektórzy mówią, że powinno jeszcze sobie raz przerosnąć Oczywiście wtedy je zagniatamy, ale składamy je na pół, na pół, na pół, później w drugą stronę, na pół, na pół, na pół, żeby wykształcić taką siatkę, taką strukturę w tym cieście, takie jakby skrzyżowanie tych wszystkich naszych warstw, po to, że kiedy będzie to ciasto rozciągane w każdą stronę, żeby było wytrzymało i żeby się nie rwało. To jest akurat dobra sztuczka i polecam właśnie tak robić, czyli ciasto składać, rozciągać troszeczkę, składać na pół, składać je parę razy. Później w drugą stronę to zrobić, tak jakby na krzyż I to spowoduje to właśnie, że nasze ciasto będzie wytrzymałe i będzie dobrze się nadawało do rozciągania Czyli tak, moka zabrała już w tym momencie cały ten płyn Jeśli coś Wam nie idzie, to zagniatanie, to można uzupełnić troszeczkę wody na przykład może no, damy jeszcze trochę Bardzo ostrożnie Z tą wodą postępując, żeby nie było jej za dużo Ciasto powinno być raczej luźne takie No nie wiem Jak na Bardzo delikatne pierogi Myślę, Troszkę tej wody chyba za dużo Będę musiał mąką uzupełnić no. Teraz tak, pomidory w kartonie coś, co Wam bardzo polecam na wszelkiego rodzaju sosy do spaghetti. No, właśnie na, na ten sos taki zasadniczy do pizzy. Otwieramy sobie, dajemy czosnek. Ja lubię czosnek w pizzy, bardzo mi zdaje go dość dużo zawsze I teraz tak, faktycznie odrobinę przesadziłem z tą wodą. Trzeba będzie dodać troszeczkę mąki. Sięgamy do naszej puszki czarodziejskiej Mąka przechowywana w puszce nie zwilgotnieje I dlatego tak właśnie w ten sposób przechowuję sobie mąkę od lat I, o, i teraz już fajnie, jeszcze dosłownie odrobina tej mąki tak, pierwsza rzecz. Zagniatamy kulkę z ciasta, dajemy odpocząć i urosnąć jakieś dwa razy. Później jak to się już zrobi, ważne jest, żeby to ciasto przerobić drugi raz, czyli usunąć wszystkie bąbelki. Dość mocno je przerobić. Zgnieść po prostu, z powrotem trochę je, tak jak, zmniejszyć jego objętość i dać urosnąć drugi raz. Później już. Możemy właśnie z tego ciasta, o, teraz konsystencja jest super Możemy właśnie z tego ciasta Zrobić sobie takie kuleczki Jak już będziemy wiedzieli ile chcemy tych pizz zrobić, to po prostu dzielimy 3 pizze, 3 kulki 4 pizze, 4 kulki Albo na przykład dwie kulki na dwie pizze I z pozostałego ciasta zrobić taki, Powiedzmy prostokącik, pokroić go w paski na Paluchy. Paluchy też są kapitalne. Teraz będę trochę tutaj z tej ręki sobie ściągał ciasto. Paluchy też są kapitalne. Najlepiej posmarować je byłoby oliwą z dodatkiem soli, z dodatkiem ziół takich jak bazylia czy oregano, i właśnie z dodatkiem czosku na przykład. Tak, dość suto. Z góry to posmarować i piec tylko delikatnie Bo paluchy można spalić Ale są fantastyczną przekąską Na przykład jak już robicie pizzę To paluchy sobie wrzucie przodem i sobie zjedzcie ich parę No i teraz tak, albo spujemy to ciasto mąką To są różne też takie sztuczki Albo po prostu smarujemy oliwą z wierzchu Też druga, druga taka fajna opcja i jakąś godzinę musi sobie przynajmniej rosnąć, potem przerabiamy W międzyczasie możemy sobie pokroić pieczarki w drobne plasterki, surowe oczywiście Przygotować te wszystkie składniki, które będą nam potrzebne Czyli pokroić oliwki, pokroić pomidory, pokroić można paprykę czerwoną, świeżą Robimy ten sos, czyli do tych pomidorów z kartona Dodajemy przyprawy i później kolejność układania na pizzy jest taka Czekaj się, tylko skropimy Oliwą. Skopimy oliwą to ciasto z góry. Robinę. Będzie sobie wysychało. No i po prostu robimy taki koło ruch tą miseczką, w sobie, której sobie wyrobimy to ciasto. One jest fajne, takie śliskie. Niech sobie rośnie Przykrywamy przykrywam ściereczką i to zakręcamy, myjemy ręce i kolejność jest taka na tym robimy okrągły fajny placek z ciasta najlepiej ja to robić rękami żadnego wałkowania ciasto to kładziemy na blaszki na tych blaszkach Ciasto smarujemy sosem, w tym właśnie pomidorowo, czoskowo ziołowym Nie za grubo Bo jak będzie za grubo to będzie to wszystko mokre Nie będzie chciało się piec. będzie takie niezbyt fajne Na to pocieramy ser żółty Najlepsza chyba mozzarella Albo mieszana z parmezanem Albo jakiś damski gołda, nie wiem co tam chcecie wszystko zależy od Waszych preferencji. Ściereczka czysta przykrywa wiskę z ciastem. No I wszystko kroimy oliwki, kroimy pomidory. Ciasto sobie odpoczywa. Potem to wszystko układamy i teraz zobaczcie, można dać tych składników dużo, ale nie powinno się dawać zbyt dużo, bo wtedy również to wszystko się nie upiecze i będzie takie mokre. Nieprzyjemne Najlepiej żeby było powiedzmy Niezbyt grubo dwa Składniki na sobie Nic grubiej Czyli tak Jeszcze raz powtarzam Ciasto cieniutko rozwałkowane. Na często sos Na sos ser żółty Utarty I później na przykład duże plasterki pomidorów Duże plasterki Pieczarek, później coraz drobniejsze elementy dajemy, czyli oliwki, kukurydza, groszek konserwowy, kawałeczki drobne papryki. Jak już to wszystko będziemy mieli, będę trochę, to wtedy sobie to wkładamy do piekarnika, który powinien być rozgrzany jak najmocniej, 230 stopni, proszę się nie bać. Dobry jest też kamień, ten do pieczenia pikcy, taki marmurowy taki, który wkłada się do piekarnika i na nim są najlepsze efekty Ale piekarnik z termoobiegiem rozgrzany na 230 stopni też daje świetne efekty To wszystko już wędruje do schowania Martwicie się, że zostanie Wam kukurydzy albo groszku Nie martwcie się, to wszystko można do wóreczków dać lub do pojemniczków plastikowych i sobie pomrozić jeśli nie całość, która Wam zostanie, to nawet takie porcje, które możecie potem pojedynczo używać Również pieczarki pokrojone w plasterki, tylko wcześniej żeby były umyte, wypukane, Można zamrozić i później na kolejny raz wyciągnąć sobie i używać Również paprykę można zamrozić, pokrojoną w paseczki i również rozmrozić, używać Ważne żeby takich zamrożonych bardzo rzeczy nie dawać na pizzę, tylko wcześniej sobie troszeczkę wyciągnąć Efekty są bardzo fajne, też tak często robimy, także polecam tą metodę i co? Smacznego! zdjęcia pod podcastem tych pizz Paluchy również można zrobić Do tego co? Można Coca-Cola, można sok, który jest znacznie zdrowszy Herbatkę I podsumowanie Czekajcie, jakiś paragon znajdę Ile taka pizza w domu kosztuje? Zakładam, że tutaj wyjdą na trzy pizze Jedna dla mnie, jedna dla Agi, jedna dla Dziecka No i proszę bardzo Ser, niecałe 5 zł. Kilo mąki, które niecałe zostanie zużyte, niecałe 2 zł Groszek i kukurydza po niecałe 2 złote za puszkę, też będzie na parę razy. Drożdże złotówka. Pomidory, tutaj mamy pół kilo, na pewno nie zużyjemy nawet połowy z tego, 250 Pieczarki, to dosłownie kupcie sobie 5 sztuk, tylko ładnych, 37 groszy. I teraz razem to daje nam tak. No i liczmy Coca-Cola, litrową 4,39. 4, 5 zł ser, najdroższy jest chyba ser. 7, 9, 11, 12, 14,5 zł. 15 zł te wszystkie składniki. 2, przepraszam, 3 pyszne pizze i jeszcze część składników zostanie na drugi raz. Spocznego.